Witajcie serdecznie, trójkątnie, czworokątnie, okrągło, czy jak tam też chcecie, do wyboru, do koloru, czy też kształtu. E, to jest już drugie wejście w Sioka, drugi odcinek tego elitarnego podcastu, a ja, e, mimo że to jest dopiero drugi odcinek, nie mam pomysłu na temat. Co zamieścić, co powiedzieć. Ludzie, co co się dzieje. Moja inwencja twórcza poszła gdzieś, się schowała pewno pod łóżkiem, albo za biurkiem, czy za szafą, której nie mam. Um, więcej nie znajdę. Postanowiłem w takim razie, zrobić taki malutki przegląd, jak to herosi polskiego podcastingu. Osoby, którym zawdzięczam moją osobowość, którzy ukształtowali mój charakter, mój styl, jak to oni zaczynali, jakie były ich początki, ich pierwsze odcinki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak ja zaczynałem, a jeszcze nie słuchał pierwszego odcinku wsioka, to lepiej niech, niech nie słucha, bo to jest to jest żal to jest po prostu żal, zresztą to też jest żal nic ciekawego nawet to się nie kwalifikuje jako nieciekawe, to jest po prostu taka sieczka yy, to ponabijajmy się czyli ja i ty się będziemy teraz nabijać z ludzi, którzy dla polskiego podcastu zrobili wiele, a w każdym razie wiele zrobili dla mnie. Nie tylko dla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 dalej istniejący już od, od niepamiętnych czasów podcast nie tylko dla orłów Filip szalał już od pierwszego odcinka, dalej szaleje jeżeli chodzi o montaż o jakość to jest no, król polskiego podcastingu inaczej nie można nazwać Filipa Sami, sam słyszałeś zresztą w jak perfekcyjny sposób wdarł się przebojem do wtedy jeszcze w, no nieistniejącego, czołgającego się nie, czołga się teraz, to wtedy jeszcze nie istniał praktycznie polski podcasting, a on świetnym montażem świetnym pomysłem świetnymi tematami w ogóle genialnym prowadzeniem wdarł się i został z tego, co zaobserwowałem już od, od początku kimś na górze, kimś, kto tym zarządza, kto ma wiele do powiedzenia w sprawach podcastu. Masa krytyczna. Masa krytyczna. Tak się nazywa. Więc będę mówił o tym, co mi się żywnie podoba, dlatego, że taka jest filozofia podcastu. Podcast powstał Chyba nie wiem, ale tak mi się wydaje, że cały sens istnienia czegoś takiego był taki, że ma to być wolny, niczym nieskrępowany przekaz. Ani nieskrępowany przez sponsorów, ani przez polityków, ani przez teściową, przez nic zupełnie nieskrępowany. Wolność, wolność, freedom. freedom. No i niestety w Polsce to jeszcze nie za bardzo działa. Ło, wow, ale ucięłem tego Martina, nie? Tak hamsko się wrąbałem z przodu, z tyłu, wyrwane w ogóle z kontekstu. Zdanie, wyrwany fragment masy krytycznej, już nieistniejącej niestety. A to, to jest coś niewyobrażalnego, żeby tak zasłużony podcast mógł przestać istnieć. Ehm. Martin tutaj już w pierwszym odcinku mówił, że e, podcasting się wiąże z wolnością i to właściwie on mm, promował, naj, najwięcej zrobił dla wolności w polskim podcastingu takie jego podcasty jak e, Koczowisko czy teraz mające nadejść Kontestacja masa krytyczna. Jak mówił, był outsiderem wśród outsiderów. Należy do Rady siedmiu Sędziwych. Nie wiem, czy dalej to istnieje, mniejsza z tym. Każdy zna Martina Dechowicza. Co tu dużo mówić. Człowiek, legenda, filar polskiego podcastingu. Od niego zacząłem swoją przygodę z podcastingiem, z podcastami. Masa była pierwszym podcastem, jaki w życiu wysłuchałem równo rok temu. No to tak, dla uczczenia tej rocznicy nagrywam ten odcinek właśnie. Dzień dobry. Za chwilę usłyszą Państwo sensacyjny wywiad z Panem Tomaszem Ockęckim. Szarą eminencją boskiego podcastingu. Człowiekiem za mikrofonem. Wywiad przeprowadziłem drogą telefoniczną, więc przepraszam za nie najlepszą jakość dźwięku. Zapraszam. Witam Panie Tomaszu. Witam Pana, ale może nie bądźmy tacy oficjalni. Może darownie sobie tych Panów. <śmiech> Dobrze. Witam Tomku. Pierwsze pytanie ma charakter fundamentalny. Dlaczego podcasting? Skąd ten pomysł? Podcasting. Dlatego, że jest to forma, która bardzo mi odpowiadała i dalej odpowiada. Ma dużo zalet i chyba niewiele lat. Przynajmniej nie wiem o jakichś wielkich wadach tej formy przekazu. Przede wszystkim jest autentyczna, można powiedzieć prawdziwa i nie mamy do czynienia z profesjonalistami, którzy przy wielkich nakładach pracy i środków tworzą jakieś monumentalne dzieła. Nie. Tomek Gęcki i jego lubię kiedy pada, czy też yy, leci kiedy puszczę. Nikt nie wie jak jest naprawdę. Tomek też jest jednym ze starszych podcasterów. Pozdrawiam Cię, Tomku. I nagrywaj, nagrywaj, jak najwięcej nagrywaj. To właśnie Twój podcast mnie zachęcił do założenia własnego podcastu. Lubię, kiedy pada, powstaje w bólach. Nieraz to autor mówił no i być może powstaje w bólach ale to co jest efektem końcowym tego powstawania tych narodzin to jest poezja genialny głos uspokajający obróbka też niczego sobie zawsze odcinki Tomka są wyznacznikiem jakości wśród podcastów. Człowiek jest nieprofesjonalny. i Jednocześnie. Mm, no. no wiesz, wiesz na pewno o co chodzi. Liczę na twoją inteligencję, że się domyślisz takie no, z jajem taki. I dzień dobry. Z tej strony mówi Jarek Syrylak, początkujący podcaster. Dziś jest 8 października, godzina 15.05. To jest pierwszy odcinek mojego pierwszego podcastu, klon Na pewno nie słyszeliście jeszcze o moim podcaście. Chciałem sz szczególnie wszystkich powitać, wszystkich moich nowych słuchaczy, i opowiedzieć nieco o sobie. Nie, nie, Jarek, bardzo cię proszę, nie opowiadaj o sobie. <grym> <grym> No, jesteś najmłodszym podcasterem. To Tobie trzeba przyznać. No, ale e, klan Jareczka to jest dno. To się nawet nie nadaje do konkurencji. E, podcast fekalny. Sorry. Chyba będziesz mieć konkurenta w postaci mnie. Bo staram cię jakoś się jakoś Ciebie pobić. Ciężko mi będzie. Wiem, że jesteśmy godnymi sobie e, konkurentami, rywalami. Mój podcast też pewno będzie tak z dupy jak twój. No, sorry, gościu, to się nie nadajesz. E, że w ogóle ci się chce robić, to wielkie brawa dla ciebie. Ja bym się powiesił na Twoim miejscu. Witam wszystkich słuchających ten dziwny plik MP3. Ja nazywam się Krzysztof Koras Grabowski. Koras to pseudonim, z którym się zżyłem jednakże jak ze swoim własnym imieniem. Także proszę mnie nazywać Koras, jak chcecie. Krzysiek, znajomi mają dla mnie jeszcze jedną ksywkę, ale to jest mniej istotne. Może tak. Czym jest podcast? Pewnie zastanawiacie się, skoro włączyliście ten plik, czego słuchacie. Gdyż podcasting w Polsce jest bardzo mało popularny. Właściwie to liczbę podcastów z Polski można policzyć na palcach dwóch rąk. Oczywiście tych aktywnych, bo... W katalogu na stronie podcast.pl znajduje się około 100 pozycji. No niestety, sytuacja jest jaka jest. Podcasting kwiczy. Praktycznie nie ma czego słuchać. Kora od tego swojego pierwszego odcinka do dzisiaj, teraz jest gdzieś w okolicach 40, 38 chyba, zrobił olbrzymie postępy. Kora się... Świetna sprawa, twój podcast, jeden z moich ulubionych, już te pierwsze odcinki były bardzo dobre, a teraz to jak szalejesz, to jest coś niesamowitego, wypełniłeś yy, taką lukę w polskim podcastingu właściwie, Twój podcast jako pierwszy był takim podcastem, w którym były zamieszczone rozmowy. Filip coś takiego robił też u siebie w swoim Nie Tylko Dla Orłów, ale jednak z tobą nie ma szans. Jesteś the best, gościu, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, o dziedzinę rozmów, dysput nawet bym powiedział. Siema! No, cześć. To jest drugie podejście naszego, naszego podcastu z dupy. To jest nasz odcinek, prawda? Już jeden nagraliśmy, ale był kopnięty. Więc nagrywamy go drugi raz i teraz myślę, że wyjdzie. Będzie no, jeszcze to... bardziej kopnięty. Tak, znaczy... bo jesteśmy super, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, którego już nie usłyszycie. No, fajnie jest. I na samym początku chcieliśmy powiedzieć coś o sobie. Zacznij macie płacić polewek. Ja. No, dlaczego ja mam zaczynać? No, <kłysy> no można i do powiedzenia o sobie. <kłysy> ale ty jesteś według alfabetu pierwszym. bo co? Bo jesteś na K. No i z tym, ale jedziemy od tyłu. <kłysy> nie. Tak, jedziemy no to od tyłu. to był pierwszy. O, Jezus, Maria, dobra, jestem Kuba, mam długie włosy i nikt mnie przez to nie lubi, nie mam przyjaciół, ale wszystkich szukam. Chłopaki z Epidemii Nonsensu za to y, w ogóle się nie zmienili. Też już mają dość długi staż. jest tam z półtora roku. Ale nie nagrywają ostatnio. Topol, nagraj coś. Chwilę dla Topola chcę. Taką długą, trzygodzinną. Codziennie. Dwa razy dziennie nawet. Ym... Oni pokazali, że można coś zrobić, można nagrywać podcast, nie mając kompletnie nic do powiedzenia, nie mając żadnej specjalnej wiedzy o montażu. Też mnie bardzo zachęcili do nagrywania. Jeżeli pokonam Jareczka w słuchalności w poziomie podcastu no to bym się tak chciał zaczepić o epidemię nonsensu. To jest jeden z takich podcastów, które można słuchać po 10 razy i się nie nudzą. Ale nie nagrywajcie, chłopaki. Nagrajcie coś. Specjalnie dla mnie, specjalnie dla Wsioka! To Świąteczną i ciasteczkami witam serdecznie wszystkich słuchaczy pierwszego premierowego odcinka nowo powstałego podcastu pod tytułem Bez Odbioru. Bardzo miło mi jest powitać wszystkich e, tych na razie nielicznych słuchaczy. E, po drugiej stronie monitora, a właściwie po drugiej stronie głośników, e, mówię do Was ja, czyli Radek, jestem dowodzącym całego tego dziwnego przedsięwzięcia, jaki jest podcast e, Bez Odbioru. E, na samym początku prosiłbym bardzo, abyście wybaczyli mi e, ten brzydki na razie trochę nieładny nie, nie wygląd strony, ponieważ no niestety podcast tak naprawdę powstał dopiero wczoraj, wczoraj wieczorem i nie miałem za bardzo czasu, żeby tam tutaj cokolwiek pozmieniać, a co gorsza moja wiedza na temat języka HTML jest na poziomie mniej więcej HDS-u, w związku, z, w związku z czym no, trochę ciężko będzie mi się też zabawić. niemniej jednak myślę, że teraz ten czas świąteczny który będę miał wykorzystam trochę właśnie na ładne ogarnięcie tej strony bardzo też przepraszam za moją dykcję niestety e, ponieważ no jak zapewne słuchać, e, nie mówię zbyt ładnie Radek też jakoś e, ostatnio nie nagrywa a podcast bez odbioru stał się jednym z moich najulubieńszych, najukochańszych, najbliższych z sarduszku podcastów. Eee, nie wiem czemu przestałeś nagrywać. Twoich podcastów się świetnie słuchało, Twoje odcinki były ekstra nagrane ekstra zmontowane ekstra wrzucone i ekstra ściągnięte to już nie twoja zasługa, ale co z tego ekstra to znaczy tak po prostu oddolnie, tak o co, tak właśnie jak chodzi w podcastach ale się plączę, ja w a nie mam zamiaru tego ciąć ja to nagrywam na żywo tylko potem porąbię to, ten, to, ten długi pasek, kreseczek, porąbie i między dorzucę e, te wycięte fragmenciki. Zresztą to słyszycie, kurde, co ja gadam. E, Radek, nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Jak tylko będziesz na GG, to ja cię złapię i może razem coś nagramy. A jak nie, to przyjdę tam do ciebie i ci, ci nakopię w dupę, czy co tam masz, bo nie wiem co masz. Tak. To tyle. O Radku tylko tyle. Aby coś jeszcze powiedzieć? Powiem coś jeszcze, bo normalnie Radek, nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Jeszcze raz nagrywaj. To ja jestem tym gościem, co Cię męczy w komentarzach, co Cię męczy na GG, żebyś nagrywał, a Ty dalej w dalszym ciągu mnie olewasz. Mimo, że obiecajesz już uuu, dwa miesiące temu, nie, trzy miesiące temu obiecałeś, że, że nagrasz coś, nic nie nagrałeś. Nieładnie, nieładnie tak z Twojej strony zawodzić najwierniejszego ze swoich słuchaczy podcast Radka jest dla mnie o tyle ważny, że byłem przy jego narodzinach od pierwszego odcinku właściwie słuchałem bardzo polubiłem szkoda, że nie działa to pewno taki letarg teraz chwilowy jakoś cię wyrwę z niego Radku Niech podcast bez odbioru zjednoczy się ze wsiokiem. Dzień dobry, nazywam się Maciek Skwara, a Wy słuchacie zerowego odcinka podcastu Bez Nazwy. Dlaczego bez nazwy? Hm, chyba dlatego, że nie miałem czasu wymyśleć niczego wystarczająco dobrego, chwytliwego, młodzieżowego a postanowiłem nagrywać już dziś, bez czekania na odpowiednią nazwę. Dlaczego już dziś? Wina leży chyba troszeczkę po stronie Martina Lechowicza, który w ostatnim odcinku Odwyku powiedział, nie cytuję tutaj dokładnie, ale chodziło chyba o coś takiego, że jeżeli chcesz coś zrobić, to zrób to teraz ponieważ nie wiesz, czy jutro, za tydzień bądź za miesiąc, będziesz miał jeszcze okazję do tego, aby to zrobić. No i postanowiłem, że chcę właśnie dzisiaj zacząć nagrywać swój pierwszy podcast. Podcast chciałem nagrywać już od dłuższego czasu. Chciałem się nauczyć nagrywać pod podcasty, ale nigdy nie miałem na to wystarczająco czasu zawsze odkładałem to na później na czas, kiedy będę mógł poświęcić się temu kiedy będę miał po prostu więcej czasu a okazało się, że czasu mam coraz mniej, a nie coraz więcej jestem strasznie zarobiony w pracy trudny okres zawodowo na dodatek trzy tygodnie temu urodziła mi się córka i czas jakoś nie jest moim największym dobrą, które posiadam dlatego postanowiłem siadam, nagrywam robię to już podcast z kwary jest takim e, jest taką esencją podcastingu kwintesencją wszystkim co najlepsze jest od serca jest nagrywany na żywo jest nagrywany w różnych momentach czy to zwany czy z ławki parkowej, czy z samochodu, z najróżniejszych miejsc Skwara, e, ostatnimi czasy, tak, przynajmniej to wszystko, co mówię, to, jest, to są takie moje odczucia, nie? To, to, co ja obserwuję, to, co ja sobie myślę, to, co ja sobie ubzdurałem, ale według mnie to Skwara wyzbył się, wyzbył? Nie, nie wyzbył. Wzniósł, tak, wzniósł się na, na wyżyny podcastingu. Czy to na Facebooku, czy to kolejne spotkania podcasterów zalicza. Jeden po drugim. No i y, każda środa Miyamina na niecierpliwym wyczekiwaniu aż wreszcie sobie odsłucham podcast bez nazwy to jest jeden z najlepszych podcastów z tym nikt nie może polemizować Skwara zawsze odwala kawał dobrej roboty jego podcast zawsze jest odpowiedniej długości, akurat taki na jaki się ma ochotę no rządzi, Skwara rządzi Miał być tutaj jeszcze e, fragment podcastu WhatsApp. Akurat ten podcast się pojawił w momencie, kiedy ja zacząłem e, słuchać jakichkolwiek podcastów. Jak się w ogóle dowiedziałem, co to jest podcasting, spotkałem się z tym zupełnie przypadkowo na YouTubie. Tak, wiem, to ja jestem ten z fali podolskiego co prawda, no to tam nie była piosenka o podolskim Martina, tylko jakaś inna już nie pamiętam jaka, a tam zobaczyłem z link na tym filmiku głupkowatym masakrytyczna.com wstukałem i tak znalazłem się przy podcastach no ale wracając do Depierda, czy Dipietra, czy jak mu tam Piotrka też nie nagrywa też olał sprawę, a zapowiadał się na, na gościa, co podciągnie pod, polski podcasting. Martin Lechowicz o nim mówił już zaraz na początku, że to jest wielka nadzieja. Niesprawdzona jednak nadzieja. Ja byłem jednym z 20 ludzi chyba, co słuchało... Benefis, Benefisem to chyba można nazwać. Czyli no dziesiąty odcinek podcastu. Whatsapp nadawany na żywo. Majstersztyk to był. Tak pierdolić przez trzy godziny, a ja cały czas tego słuchałem. Szkoda, tylko że się nie mogłem na czata wbić, czy co tam czy jakaś, na jakąś konferencję. No nie dało rady. No, no sorry, Piotrek. Ja bym to pociągnął z Tobą do 5 godzin, jednak się nie dało. To chyba na tyle. To wszystko, co chciałem powiedzieć. To są te najważniejsze dla mnie podcasty. Subskrybuję akurat teraz 25 podcastów, chyba czyli większość z tych żyjących polskich amatorskich podcastów. Jedne lubię bardziej, inne mniej. Jedne to słucham tak, tylko jak nie mam co robić, na inne no to sobie specjalnie przeznaczam e, czas codziennie. Do wielu z nich e, wracam po kilka razy, tak są dobre te które tutaj zamieściłem są dla mnie szczególnie ważne i chciałbym, chciałbym kiedyś dotrzeć do takiego poziomu jaki przedstawiany w niektórych z tych podcastów za wyjątkiem oczywiście klanu Jareczka, sorry Jarek że tak po to jadę przez cały odcinek ale no jesteś takim dziwolongiem jeżeli chodzi o podcast, trzymaj się dalej, nagrywaj. Może będzie lepiej w przyszłości. Póki co, czasem dobrze jest się z Ciebie pośmiać, poobrażać się, zbliżać się w tak syfiaty podcaście jak mój. Narodź się z wami pożegnam, to już koniec tego drugiego odcinka drugi, a zarazem y, ostatni z takich y, z którymi będzie więcej zabawy z montażem niż z nagrywaniem czyli wytnij, potnij wklej, kopiuj y, wiem, że to robię dziedowsko taką sieczkę, ale o to chodzi, o to przecież chodzi żeby żeby to dla mnie nie było za dużo roboty a żeby się dało słuchać jak się nie da słuchać to trudno, załóżcie sobie korki na uszy i puszczcie na głośniki będzie zaliczone że y, puściliście wysłuchaliście a nic z tego nie słyszeliście bluzgi proszę zamieszczać na stronie wsiokblogspot.com pod odcinkiem, w ogóle pod wszystkimi odcinkami, im więcej bluzgów tym lepiej, jak macie ochotę, to piszcie na gadu gadu piszcie maile piszcie na Skype, dzwońcie na Skype. jeszcze nie mam Skype'a, ale będzie, może jakoś tam zamieszczę nie wiem, jak zrobię z tą swoją stroną na blogspocie Jakoś to będzie. To jest dopiero początek. Ło! Ale to długi. Długi wyjdzie odcinek, pół godziny. To ja już kończę. Cześć.